suszarki, lodówki i w super niskich cenach media, Żegnamy reklamy Tu trójka, minęła godzina 13 Agnieszka Opszańska, dzień dobry Czas na serwis Monika mazur -Hrzan. Znamy już maksymalne ceny paliw. Podczas świąt benzyna 95 o 2 grosze droższa niż dziś. Pięciomiesięczny chłopiec z licznymi obrażeniami w szpitalu w Poznaniu, matka dziecka zatrzymana. W Kościele Katolickim dziś Wielki Piątek, w Rzymie ostatnie przygotowania przed Drogą Krzyżową w Koloseum. Minister Energii ustalił nowe ceny, maksymalne paliw będą obowiązywać od jutra do wtorku włącznie. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,21 zł, a za litr oleju napędowego 7,87 zł. Tymczasem ruch na wyjazdowych trasach powoli rośnie, bo choć do świąt jeszcze kilkadziesiąt godzin, to wielu Polaków już rozpoczęło świąteczne wyjazdy. Sytuację na autostradzie A1 na odcinku Gdańsk-Łódź sprawdza nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski, z którym Teraz się łączymy. Dzień dobry, witam. Tam i z powrotem mógłbym powiedzieć. Od Włocławka do Łodzi i z powrotem na części stacji maksymalnie według wskazań rządu, jeśli chodzi o ceny paliw. Są jednak stacje, na których cena o 2-3 grosze niższa od górnej granicy, a kierowcy już się do tej sytuacji przyzwyczaili. Pewnie na jakąś tam krótką metę jak najbardziej dobry ruch. Natomiast dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie rozwiąże, no to można powiedzieć tutaj no, jakieś tam rozwiązanie doraźne. Mamy dużą akcyzę, więc jak najbardziej Bardziej niższa cena dla konsumentów jest ok, dla przedsiębiorców niekoniecznie, bo przedsiębiorca i tak płaci netto. A na jedynce na razie tłoku nie ma. Jedynka na węzłach w Toruniu, gdzie są punkty opłat i na dużym węźle łączącym jedynkę z dwójką. Spory ruch w kierunku Warszawy, Poznania i Katowic trzeba zdjąć nogę z gazu, ponieważ momentami robi się gęsto. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że tak dużo osób jedzie na święta. Mieszkamy dosyć daleko i zawsze nawet ten jeden dzień, jak można spędzić dłużej, to staramy się to robić. Z małej miejscowości Bytonia pod Starogardem do małej miejscowości Zagnańsk pod Kielcami. Czemu tak wcześnie? Bo chcę Począć począcia musimy wcześniej wrócić, nie w poniedziałek, tylko w niedzielę. Przypomnę, część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. I proszę uważać, bo wraz z upływem godzin zagęszcza się ruch na drogach, więc będzie no, mało bezpiecznie, a my powinniśmy być przede wszystkim cierpliwi. To był Maciej Jastrzębski. Dziękuję za relację. Pięciomiesięczne dziecko z obrażeniami, które mogą być efektem pobicia, trafiło do szpitala w Poznaniu. Policja zatrzymała matkę dziecka, 40-letnią obywatelkę Gruzji, a także 24-letniego obywatela Mołdawii. Przekazał Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Obydwie osoby przebywają w tej chwili w policyjnym areszcie. Śledczy w tej sprawie są w stałym kontakcie z prokuraturą. Policjanci pracują nad tą sprawą. Zbierane są informacje na temat przebiegu i okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu. Policję o sprawie powiadomił szpital. Pięciomiesięczny chłopczyk żyje, ale musiał być operowany. Czy Mateuszowi Morawieckiemu jeszcze po drodze z pisem jego bliscy współpracownicy zapewniają, że jak najbardziej politycy koalicji rządzącej podkreślają, że dla byłego premiera nie ma miejsca w partii Jarosława Kaczyńskiego? O szczegółach Sylwia Białek. Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie, które, jak tłumaczył w polskim radiu jego bliski współpracownik Michał Dworczyk, ma pomóc Prawo i Sprawiedliwości, a nie zaszkodzić. Jesteśmy szeroką formacją polityczną. Wygrywaliśmy wtedy, kiedy graliśmy skrzydłami, właśnie. Problem w tym, że jeden ze skrzydłowych polityków związanych z Morawieckim Krzysztof Szczucki, został właśnie zawieszony. Oficjalnych powodów decyzji nie ma. Nieoficjalnie mówi się, że to kara za głosowanie w sprawie prezydenckiego weta i wypowiedzi dotyczące nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Trela z Lewicy uważa, że były premier i jego ludzie są powoli wypychani z PiSu. Jeżeli zawiesza się w prawach członka, jednego z najbliższych ludzi, Mateusza Morawieckiego, to jaki to jest sygnał polityczny? Mateusz, dajemy Ci ostrzeżenie. Krzysztof Szuczki powiedział, że o swoim zawieszeniu dowiedział się z PiSu rzecznika partii Rafała Bochenka na portalu X. Wobec polityka wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Sylwia Białek, Polskie Radio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 Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek. Główne uroczystości planowane są w Rzymie. Tysiące osób przechodzą na plac świętego Piotra. Obecni są także Polacy, którzy podkreślają. Święta w Wiecznym Mieście to wyjątkowy czas. Na pewno się inaczej go czuje, obchodzi, ale my będąc Polakami dla nas to jest czas wyciszenia, spokoju, modlitwy. Po prostu spędzania później świąt razem rodzinnych, dzielenia się święconym jajeczkiem. Święconką i to jest po prostu piękne. W Rzymie późnym wieczorem w Koloseum papież Szelon XIV poprowadzi Drogę Krzyżową i sam poniesie krzyż przez całą uroczystość. Będzie to pierwsza Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa jego pontyfikatu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Najcieplej dziś w Warszawie 14 stopni, we Wrocławiu 11, a na Podhalu 6. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia miejscami deszcz. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Na zachodzie i w górach porywisty wiatr. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, autoglas wymienia Autopromocja W ustawionym konkursie piosenki Udział wzięli Kasia Stankiewicz Mam ręce i... Andrzej Dąbrowski Zielono mi Szmaragdowo Reni Jusis Zdrowej mnie. Barbara Wrońska. Pływa w nocy krzyk. Czuję to. Faluś, kraksa, kryzys. Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się. Kasia Lins. Tak jest same dłonie wciąż. Zespół metro, I tak powiesz słońcu, na krawędziach nacisk kształt. Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTubie trójki. Autopromocja. Zapraszamy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 Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka! Idealny na świąteczny obiad schab wieprzowy. Cena z przedobniżki 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram, przy zakupach za minimum 89 zł. A bukiet wiosennych tulipanów 7 lub 15 sztuk. Drugi aż 60% taniej. Tanio tutaj jest, stokrotka!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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na naszym zegarze 10 minut po godzinie 13. Terra Kultura. Ola, tutera Kultura. Dzisiaj w składzie Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Agnieszka Opszańska. Zapraszamy przynajmniej do godziny 15. Ladrón de paz Campo de minas Para mi sensibilidad Playboy Un campeón Gasta el dinero que tiene Y también el que no Él es tan encantador Estrella de la sin razón Un espejismo Medalla olímpica De oro al más cabrón para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Prawdziwa perła Rosalia. No i prawdziwe perły także na naszym urodzinowym specjalnym koncercie. E, można go podglądać na naszym trójkowym YouTubie. Zatem zachęcamy, żeby jeszcze podzelebrować z nami te urodziny. A dokładnie tak, jak można było śpiewać z Rosalią, Myślę, że można śpiewać z wszystkimi uczestnikami i uczestniczkami naszego konkursu. Ustawiony konkurs piosenki. Dobrze, że on był ustawiony, bo wszystko dzięki temu wybrzmiało pięknie. Będziemy jeszcze dzisiaj, ja do 15:00 będę wracać do naszych urodzin, do tego koncertu, do tego wspólnego przeżycia no myślę ważnego momentu dla nas, ale także dla was słuchaczy i słuchaczek. Dzisiaj w programie do 15:00 mnóstwo, przede wszystkim gór literatury. Ogłosimy tegoroczny program ustami Irka Grina i Michała Nogasia. Bardzo ważne jest to dla nas wydarzenie i myślę, że pojawi się tam parę smakowitych kąsków. E, za chwilę także pojawi się ta dama, Witam wszystkich. Magda Cielecka. Słucham trójki, zapraszam do słuchania trójki i zapraszam na Festiwal Malta w tym roku 26 czerwca. Będę tam 24 godziny z Państwem. Bardzo nam miło. Zapraszamy także do słuchania trójki, ale także do słuchania wywiadu z Magdalną Cielecką, którą przeprowadziłam go tydzień temu. Więc opowie nam o tym, co wydarzy się na Festiwalu Malta. 24 godziny wielkiego performanceu. Co się wydarzy? Czy już możemy coś powiedzieć, co sama Magda Cielecka sądzi o tym wyzwaniu? To już za chwilę, ale będziemy tak, że we Wrocławiu wrócimy. Zeszłoroczna, zeszłoroczna, zeszłotygodniowa audycja z Teatru Capitol we Wrocławiu i z przeglądu piosenki aktorskiej. Powrócimy do tych momentów, powrócimy do tych chwil, ale także powrócimy do Wrocławia. Co jeszcze to okaże się na przestrzeni, myślę, dwóch kolejnych godzin. A teraz co to będzie za grzałka? Czas na naszą piosenkę dnia. gut and the Broken Rips. Jack White. Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you. So what we gonna be eating? Mikrofon check, one, two, one, two. Looks like we gotta And the flood of the rivers is called The Strait jak i świetnie. Trzymamy rękę na pulsie. Raniutko dzisiaj Jack White wrzucił dwa nowe single. Wśród nich nasza piosenka dnia God and the Broken Rips. The Demonico to drugi singiel równie świetny. Jack White jak słyszymy we wspaniałej formie. A teraz, tak jak obiecałam, przenosimy się do nowego teatru. Dokładnie tydzień temu porozmawiałam z Magdaleną Cielecką o jej no, myślę takim najnowszym, ale i bardzo intrygującym wyzwaniu. To jest kolejne ogłoszenie teatralne na Festiwalu Malta, który odbędzie się już w Czerwcu pod naszym patronatem. I dokładnie tydzień temu dowiedzieliśmy się, że Magdalena Cielecka pojawi się na scenie na 24 godziny, ale nie w spektaklu, nie w formie reżyserowanej, ale w performansie, które przez 24 godziny będzie starała się w jakiś sposób ubrać się w treść i teatralną, ale nie tylko, bo do tego performensu zostali zaproszeni mężczyźni. Można się już zgłaszać, o tym jeszcze powiem, ale porozmawiałyśmy przede wszystkim o tym wyzwaniu, jakie stoi przed aktorką, bo przecież to jest nie lada wyczyn. 24 godziny. Dzień dobry. Magda Cielecka, dzień dobry. No właśnie przede wszystkim jest to jakieś wyzwanie, powiedziałabym, kondycyjne. Traktuję to trochę jako maraton aktorski, ludzki, wypornościowy, emocjonalny również. 24 godziny na scenie, tak, to nie żart, Proszę państwa, oczywiście z jakimiś przerwami technicznymi, bo jednak człowiek jest tylko człowiekiem i musi od czasu do czasu pójść w odosobnione miejsce, ale rzecz polega na tym, że przez całą dobę, 100 razy, z setką różnych partnerów męskich, osób męskich, będę grać tę samą scenę, wyjątą z filmów Cassavetes'a, będzie to scena rozstania. Ta scena trwa 7-8 minut w zależności od tego, gdzie poniosą nas wodze fantazji w trakcie danej odsłony sceny. Niemniej jednak, co chwilę spotykam się z innym mężczym, Ci mężczyźni będą wyłonieni, można się zgłaszać, zapraszam do naboru, będą wyłonieni w drodze castingu i pewnego takiego wyboru twórczyń, ale można się zgłaszać, nie trzeba mieć absolutnie żadnego doświadczenia aktorskiego, trzeba być po prostu otwartym, odważnym i ciekawym tego, co nas yy, czeka. I niech zgadnę, mieć 18 lat. Oto na pewno, chociaż scena jest raczej nie jakaś intymna, ani nie hardkorowa, choć emocjonalnie rzeczywiście interesująca, bo jest sceną rozstania, więc ja dodatkowo jeszcze przez tę dobę 100 razy, się rozstanę, czy też będę porzucona w zależności od wariantu. Panowie będą znać tę scenę, oczywiście będą się musieli nauczyć kilku kwestii, nie, nie dużo, kilku linijek tekstu i będą mieć wyznaczone, opowiedziane ramy tej sceny, jednakowoż ja liczę na zaskoczenie i oni też, myślę, mogą liczyć na, na, na zaskoczenie. To teraz, żeby czuć się jeszcze bardziej zaskoczonym, dopowiem, że 24 godziny z króciutkimi przerwami, tak. ale jednak są to sekwencje, wyjdzie tego około około 100 nie, sekwencji? Równo 100. równo 100 sekwencji tak. performatywnych. Jak myślisz o tym rozłożeniu w czasie? Gdzie miejsce na sen, gdzie miejsce na jedzenie? Jak rozkładasz, jak myślisz, że rozłożysz sobie te z jednej strony emocje, a z drugiej żyznę fizyczną? No bo przecież 24 godziny będziesz miała leżankę na podsypianie. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to zrobię. Bywają momenty, że mama tak paniki i zastanawiam się po co mi to było i dlaczego ja się w ogóle na to zgodziłam. Z drugiej strony nie mogłam się nie zgodzić na taką propozycję, na takie wyzwanie. Czuję się też bardzo wyróżniona tym zaproszeniem, że to ja w tej polskiej odsłonie będę miała możliwość się z tym zmierzyć, ale jestem też przerażona. Czyli nie wiem, jak to uniosę, bo oczywiście zdarzyło mi się w życiu parę razy 24 godziny nie zasnąć albo być na nogach, ale jednak były to sytuacje prywatne, zabawowe albo innego rodzaju aktywności fizycznej. Natomiast tutaj nie wiem i tego też jestem bardzo, bardzo ciekawa, w jaki sposób będę dealować ze swoją energią, ze swoim skupieniem, ze swoim zmęczeniem, jak różne no, od mojej strony, z mojego punktu widzenia i w moim wykonaniu te sceny w zależności od tego, o której będą się odbywały, bo inaczej to będzie ta pierwsza, powiedzmy, odsłona o 18, inaczej o 11 wieczorem, inaczej o 4 rano. Myślę, że najgorzej będzie o takim poranku, typu między 9 a 10 dnia następnego. Jak ja będę funkcjonować, czy będę zirytowana, czy będę chciała uciekać, czy będę śpiąca, czy będę wręcz, nie wiem, jakoś sztucznie pobudzona, bo będę próbowała tak siebie nakręcić żeby dać partnerowi, temu, który akurat trafi na taką jakąś trudną godzinę, ale też widowni, bo kolejnym tutaj dla mnie jakimś nie, no niesamowitym aspektem i taką właśnie ciekawością jest widz w tym przedsięwzięciu. Bo widz po prostu kupuje jeden bilet i może zostać 24 godziny. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden taki się ostanie i trafi, który będzie ze mną te 24 godziny. Można przyjść na jakieś sloty, można, można wchodzić, wychodzić, ale to mnie też bardzo ciekawi, jak widownia będzie odbierać ten performance, to przedstawienie, ale też jak będzie je unosić, to znaczy, czy będzie przysypiać, ma do tego pełne prawo, bo jak pytałaś o leżankę, będę mieć leżankę i będę mieć takie przerwy na jakieś drzemki oczywiście, ale wyobrażam sobie, że no nie mogę tak po prostu pospać cztery godziny, tylko chyba tam jest jedna taka dłuższa przerwa, około pół godziny na zjedzenie czegoś ciepłego, a tak to są przerwy co dwie godziny, takie dosłownie pięcio, pięciominutowe na napicie się czegoś, pójście do toalety, odświeżenie makijażu i, i, i, i powrót na scenę. I powrót na scenę. 24 godziny na scenie i performatywne wydarzenie na Malta Festival The Second Woman to jest format międzynarodowy i ci, którzy mieli szczęście zobaczyć już to przedstawienie, performance, akcje, czy w Londynie, czy w Antenach, czy w Barcelonie, a może w Wiedniu, już wiedzą na czym to polega, ale oczywiście za każdym razem wygląda to inaczej. Świetne ogłoszenie teatralne na Malta Festiwal. Poznań w tym roku Myślę, że zapełni się także nowymi odbiorcami i odbiorczyniami. To jest ciekawe, jak to wszystko rozegra się na scenie. Zaraz jeszcze o tym z Magdą Cielecką porozmawiam, ale zrobimy teraz krótką przerwę. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be with Cię podekscytowało w tym całym pomyśle. Dla mnie w performance dzieje się teraz najwięcej ciekawych rzeczy. I teraz performance tłumaczy mi świat o wiele lepiej niż na przykład niejednokrotnie teatr, który jest jednak bardzo ułożony. 24 godziny jednak jest to zupełnie inny rodzaj kontaktu ze sobą, z publicznością, a także z tymi, którzy podejmują się tej konfrontacji z Tobą. No tak, dla mnie to jest coś kompletnie innego niż teatr i tak jak powiedziałaś o performance'ie, ja też bardzo lubię performance, bo jest coś nieprzewidywalnego, coś bardzo świeżego, coś, co się zdarza tylko raz. No w performance'ie założeniem jest jednorazowość, można powiedzieć. Tutaj ta jednorazowość będzie miała to odsłon, co jest jeszcze jakimś dodatkowym piętrem. Niemniej jednak jest jednorazowe. Nigdy nie powtórzę tego performance'u bo nie miałby on sensu, bo ja już bym była do czegoś przygotowana. Nie mogłam się na to nie zgodzić, znaczy z tego powodu, że lubię nowości, lubię wyzwania. Mnie, tak jak powiedziałaś, nie chcę powiedzieć, że w teatrze już mnie nic nie zaskoczy, bo na szczęście ciągle coś mnie zaskakuje i jako widza, i jako aktorkę, ale to jest wydarzenie bez precedensu dla mnie. Coś tak dzikiego, nowego dla mnie, w jakimś sensie niebezpiecznego nawet. Z, z różnych względów, że bardzo też w związku z tym kuszącego. I ja lubię takie rzeczy, ja lubię sięgać po coś, czego jeszcze nie przerabiałam, czegoś takiego naprawdę jeszcze nie brałam i lubię od czasu do czasu skoczyć w bok w jakąś nieznaną uliczkę i na tą przysłowiową główkę. I to jest jedno z takich y, zadań, jedno z takich zaproszeń, co do których ja nie miałam wątpliwości, że wow, no to jest dla mnie po prostu, bo to mnie tak podstymulowało, że zgodziłam się od razu, a refleksja przyszła trochę później. I nie y, niezmiennie bardzo się na to cieszę, bardzo na to czekam. To jest pod koniec czerwca, 26-27 czerwca. Zaczniemy pracę nad tym pod koniec maja i na początku czerwca, ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, no to jest wielka niewiadoma i w tej niewiadomej zawiera się jakaś istota też performansu i tego tworzenia. Jak o tym usłyszałam, to oczywiście przyszła mi na myśl Maryna Abramowicz z jej słynnym oczywiście, na którym zresztą ja byłam. Ja siadłam przy tym stole w mom bo akurat byłam w, w no. Nowym no, no. Jorku i mi się udało. To było trochę coś innego, bo ona jednak tylko, można powiedzieć tylko w, w dużym cudzysłowie, to mówię, siedziała. Ja będę musiała sto razy zagrać tę samą scenę, ale rodzaj performatywności, ona siedziała parę ładnych dni, ponad miesiąc. Takie performatywne rzeczy mnie bardzo interesują. Skojarzył mi się też film oczywiście, jeśli chodzi o taką wyporność i takie dilowanie właśnie i czucie swojego ciała, swojej fizyczności, swojego zmęczenia. Czyż nie dobija się koni, stary film z Jane Fondą, gdzie jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego była wdrożona też rywalizacja, czyli tam ktoś musiał wygrać. No tutaj ja się na szczęście z nikim nie ścigam, sama z sobą chyba tylko. Być może będę musiała pokonać swoją, e, swoje zmęczenie, na pewno swoją emocjonalność i swoje na pewno jakieś rozdrażnienie, czy niechęć być może do jakiegoś poszczególnego partnera, którego za tymi drzwiami odkryję, bo jak sobie wyobrażam tak na dzisiaj ten moment, kiedy za którymś razem otwieram te drzwi i stoi kolejna osoba i kolejna osoba i kolejna osoba, to ta pierwsza myśl, która przyjdzie mi do głowy, to czy coś się wytwarza między nami czy nie, albo co się wytwarza. Czy jest chęć, czy jest niechęć, czy jest ciekawość, czy jest strach. To będzie bardzo dla mnie ciekawe ze wszech miar. Również myślę z, z takich socjologicznych względów. Super, że o tym mówisz, bo od razu pomyślałam sobie Bramowicz, Abramowicz, która zresztą bardzo mocno narażała siebie na przestrzeni lat. Ona zawsze narażała swoje ciało na to, co przyjdzie z zewnątrz. Zresztą z Ulajem. Z czy... swojej które naruszały po prostu jej e, fizyczność. Ona chyba nie, w ogóle nie miała granic kiedyś. Myślę, że nadal jest jej to bliskie, ale kiedyś rzeczywiście eksperymentowała ze sobą i na sobie tak dalece, że dla mnie to jest, no dla mnie to było za dużo oczywiście. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj krzywdy nie zrobi. Nie ja też raz ktoś wszedł na scenę w Psychozis, y, tak, wszedł na scenę, kiedy stałam już kompletnie naga i bezbronna w spocie światła i nie widząc nic dookoła, ale ten, ten ktoś chciał mnie akurat uratować, natomiast była to dość niebezpieczna sytuacja. Rozumiem, że jednak jest to jakaś umowa pomiędzy nami wszystkimi, że jest to jednak art, że jest to performance ale jednak przedstawienie i nie ma tutaj mowy o tym, żeby naruszać moją e, przestrzeń fizyczną i, i w jakikolwiek sposób narażać mnie na jakieś niebezpieczeństwo. Co cię? jeszcze uwodzi w robieniu tego, co robisz? No właśnie to, co mnie zaskakuje, znaczy ta nieprzewidywalność na przykład propozycji. No nie przypuszczałabym, że będę miała szczęście dostać taką propozycję i w tym roku zostać zaproszona do tego projektu. Nie wymyśliłabym tego, nie wymarzyłabym tego, więc nie mam tego rodzaju marzeń. Natomiast to w tym zawodzie ciągle mnie intryguje, interesuje i mnie cieszy, że dostaję takie szalone propozycje. Teraz niedawno zagrałam w teledysku Kasi Lins, Mam jakąś taką też zupełnie niezwiązaną z zawodem propozycję na, na, na grudzień, zupełnie też szaloną, odbiegającą trochę od, od tego, co robię w głównym nurcie, więc świetne jest to, że to się ciągle zdarza i cieszę się, że to ja jestem adresatką tego rodzaju szalonych propozycji. My cieszymy się także, cieszymy się także z tego ogłoszenia. No, zobaczymy jak to wypadnie. Magdaleny Cielecki skok na główkę na festiwalu Malta. To jest kolejne ogłoszenie z programu teatralnego. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś będą, czym, czym nas Malta zaskoczy. Na razie zaskoczyła nas muzycznie, bo znamy kolejne ogłoszenia. Na przykład na Malcie pojawi się Devendra Banhart. No i oczywiście wszyscy teraz myślą, że Devendra pojawi się na antenie ale nic z tego. Ja tylko wspomnę, że jeżeli ktoś chciałby się zgłosić na 24-godzinny performance z Magdaleną Cielecką e, i doświadczyć, co to znaczy the second woman w duecie, przypomnę, Magdalena Cielecka 100 razy powtórzy pewną sekwencję. Oczywiście nie będzie to powtórzone jedną do jednego. E, z gościem, e, gościnią, którzy wezmą e, udział w castingu to teraz wystarczy tylko zajrzeć na stronę malta Tam, wszystkie szczegóły można zapoznawać się z zasadami uczestnictwa. I myślę, że nie ma na co czekać. Dokąd lecieć chcesz, Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Przecz lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Dęci dystans wysokich chmur, da i flara na szkle. Barbara Wrońska... Czy już są zdecydowani, którzy skoczą na główkę z Magdaleną Cielecką z 24-godzinnym performansie i Second Woman na Malta Festival. Proszę zaglądać, Malta Myślnik, Festival tam wszystkie szczegóły, jeżeli ktoś tylko chciałby wziąć udział w tym performensie. A czy teraz skoczymy na główkę? Oczywiście. Basia Wrońska, nie bez powodu, wystąpiła i fantastycznie zaśpiewała na naszym urodzinowym koncercie, czyli na ustawionym konkursie piosenki. Można to podglądać w sieci u nas yy, i zobaczyć jak to wszystko wyglądało, jak to brzmiało i jak w sumie no Powiem to, jak cieszyliśmy się i wzruszaliśmy wzajemnie tutaj ze słuchaczami, słuchaczkami, ale także tymi, którzy z trójką są związani od lat. A my teraz y, pomkniemy i skoczymy na główkę razem z SC Szymanem. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. I Natalią Sikorską. Cześć. Cześć, miło mi. To jest... Y, taki skok, który lubię. To jest prawdziwy harci sus, bo do festiwalu, o którym będziemy teraz rozmawiać, czyli Paste Up Warsaw, mamy jeszcze chwilę. Festiwal 30 maja i bardzo się cieszę, że pod naszym patronatem, ale teraz możemy roztaczać czar tego, co dzieje się aktualnie. Paste zaprasza do tego, by zgłaszać pracę na niego. Mm, zrymowałam chyba, ale w miarę to się udało. Ty jest e, jako człowiek, który także potrafi rymować. Akceptujesz rym? Akceptuję. No to idealnie. Jest akcept, możemy biec dalej. I biegniemy. Mm, PaceTap to jest bardzo ciekawe zjawisko na mapie Polski. Przede wszystkim związane z plakatem niezależnym. I zarówno ten plakat jego formuła, jak i ta niezależność, no, są takim waszym znakiem rozpoznawczym. Krótko, PaceTap to... PaceTap to międzynarodowe święto plakatu. No pewnie, nad Wisłą w Warszawie. Nad Wisłą w Warszawie, zgadza się. Ehm... To jest święto, na które zgłaszają swoje prace ludzie z całego świata, a my je później wszystkie razem wywieszamy na jednej wspólnej ścianie, a może i na dwóch. E, I prezentujemy nad Wisłą w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich, bez żadnych barier, dla każdego. W e, świetnym e, klimacie do e, letnich spacerów e, i serdecznie zapraszamy na otwarcie 30 maja, a tymczasem jeszcze przez najbliższy miesiąc można zgłaszać swoje prace. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś na przykład nie wie jak wygląda PaceTap, nie był w zeszłym roku na zeszłorocznej edycji, wszystko można podejrzeć na waszej stronie pacetapwarsow.com Świetne jest to wydarzenie, ponieważ ono jest bardzo demokratyczne. Raz, jeżeli chodzi o zgłoszenia i o tym zaraz opowiemy, ale także jest to możliwość przyjrzenia się pracom, plakatom i naprawdę niezależnym pomysłom, które... Nie było wybierane na zasadzie nobliwego jury, w liczbie 10 osób, które siedzi i debatuje. A czy to jest szkoła polskiego plakatu już, czy już nie? E, tylko nie ma nic w tym złego. Natomiast chodzi o to, że to jest żywa, młoda, taka świeża energia, która trochę wprowadza taką, myślę, dozę bezkompromisowości. Zgadza się. Y tak to właśnie wygląda, jak to opisałaś, czyli... E, jesteśmy bardzo otwarci na zgłoszenia e, ludzi z e, wszystkich sfer tak naprawdę twórczości wizualnej, zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych e, projektantów, tych, co sobie e, dłubią, że tak powiem, wieczorami do szuflady, też zapraszamy. I fajnie, jak ten właśnie cały miks tych ludzi pojawia się w jednym miejscu i możemy to oglądać jako jedną wielką współpracę, Wspólną kompozycję plakatową. To teraz e, zachęcamy, żeby się zgłaszać. E, kto może, jaka formuła i e, jakie prace przewidujecie? Bo tak naprawdę zaglądając, a można już e, zrobić to teraz e, na waszą stronę, no, rozmach jest niesamowity. Właściwie zgłosić się może prawie każdy. No i też bardzo różne formy plakatowe są przewidziane. To prawda, y, może zgłosić się każdy. Y, w naszych y, kryteriach y, jest y, zarówno plakat, który jest y, w drogą cyfrową, digitalowo, ale także można zgłosić plakaty, y, które są robione odręcznie, technikami y, odręcznymi, bądź też szlachetnymi, typu szablon, odbitka sitodrukowa, czy też y, kolaż, czy też odręczny malunek, więc... Y, jest pełne spektrum możliwości, nie ma tematyki, nie ograniczamy, dajemy pełną swobodę wypowiedzi artystycznej. Jedyne co, to jest ograniczeniem, to jest format, czyli 50 na 70 cm w pionie. FaceTap czeka na zgłoszenie www.pacetapwarsow.pl Kom. Świetnie. Sprawdzam czujność zawodnika. Czy pamięta adres strony internetowej? Pamiętam, pamiętam. I tam a, na tej a, stronie znajdziecie e, link do formularzu zgłoszeniowego. Tam wypełniacie krótką ankietę i załączacie swoje pliki. E, a jeżeli chcecie wysłać e, swoje odręczne prace, to w regulaminie znajdziecie odpowiedni adres, na który trzeba wysłać te prace. Elegancko. To teraz e, zrobimy krótką przerwę. Bardzo apropo, ponieważ e, Będziemy w Londynie, będziemy muzycznie w Wielkiej Brytanii i to także łączy się z PaceTapem. Zostaną jeszcze z nami Andrew Ferguson i Matthew McBreyer. To dj duet z Belfastu, czyli z Irlandii Północnej oczywiście, ale dlatego wspomniałam o Londynie, bo właśnie po raz pierwszy zobaczyłam, usłyszałam i tańczyłam do nich w Londynie. Bicep. Nie bez powodu, ponieważ wracamy do festiwalu PaceTap, który już 30 maja roztoczy swój czar na bulwarach Wiślanych w Warszawie. Niezależny festiwal plakatu. Esce Szyman jest z nami jeszcze raz. Cześć. Siema, siema. I Natalia Sikorska. Cześć, hej. Cześć, cześć, cześć. teraz, bo to jest e, festiwal, który także perygrynuje. E, Londyn to jest jedno z miejsc, w którym PaceTab się odbywał. Zgadza się. Podczas drugiej edycji festiwalu zostaliśmy zaproszeni do Londynu e, na, przez e, kultowy klub Fold i tam właśnie na murach e, tego klubu, przed nim, e, stworzyliśmy galerię plakatu i tam jest taka kultura, że jak się idzie do klubu, to najpierw trzeba odstać swoje w kolejce, żeby się dostać do e, środka, żeby już móc zacząć szaleć i tańczyć, więc wszyscy, którzy stają w kolejce do tego klubu, stoją wzdłuż naszej galerii plakatowej i on mają czas na podziwianie. No i taka była okazja w Londynie. Pejstab roztacza i no, gdzieś zaczyna się rozrastać. Rozrósł się także w Polsce, bo perygrynował w pewnym momencie do Tarnowa. BWA Tarnów to znakomite miejsce na mapie kulturalnej Polski. Proszę odwiedzać. Za każdym razem, kiedy są Państwo w pobliżu, proszę mi wysłać zdjęcie z BWA że Państwo tam byli, naprawdę warto. warto. To jest też o tym Natalia, że. E Taką sztukę można przenieść w plener Atarnów y, otw z otwartymi ramionami Paysta przyjął. Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze wspomnę o tym, że sama formuła Paystapu bardzo zachęca y, do udziału studentów, i ja jako studentka dwa lata temu wzięłam udział w Pejstapie. Rok temu do niego wróciłam razem z naszym kołem plakatu z Akademii Tarnowskiej. Y, y, I tak zakochałam się właśnie w tym festiwalu, że zrobiłam wszystko, żeby przyjechał razem ze mną do Tarnowa. I mam to wielkie szczęście że współpracuje z BWA już dłuższą chwilę. Odbywa się tam taki festiwal sztuki, można tak powiedzieć. I PaceTab był wydarzeniem inaugurującym ten festiwal w Tarnowie. Szczególnie, że otworzyło to, myślę, mieszkańców Tarnowa, który jest bardzo bogaty w liczne imprezy, festiwale filmowe, artystyczne. E, ale jeżeli chodzi o plakat niezależny, to nieco mniej tych wydarzeń tam się pojawia. E, nieco mniej, natomiast Tarnów bardzo kocha plakat, bo o, mamy też... Nie wątpimy. Tak. Tak, tak, tak. I powiem szczerze, że bardzo wspaniale przyjął to wydarzenie. Już od samego momentu naklejania plakatów ludzie się tam zatrzymywali, pytali, robili zdjęcia. I dodatkowo jest to takim fajnym pretekstem, żeby wykonać dodatkowe wydarzenia, takie jak rozmowa o plakacie, może jakieś wykłady, może albo jakieś warsztaty. Warsztaty plakatu, nawet właśnie z liceum plastycznym. Także Paysup tak naprawdę otwiera szeroko drzwi na wiele możliwości, i uważam, że znajdzie swoje miejsce w każdym. W każdym mieście w Polsce, bo tak naprawdę wystarczy kawałek ściany i chęci yy, i możemy zrobić wspaniałe wydarzenie. SC, to co, zachęcamy, żeby zapraszać PaceTab yy, do siebie? Zachęcamy. Myślę, że PaceTap y, należy się każdemu miastu w Polsce. <głos> <głos> Pejstap w każdym mieście, ale mieście może w wiosce, także mniejszych miasteczkach. Oczywiście, że tak. Takie są też plany. Zarówno na murach, jak i na murach klubów, jak i na murach instytucji, jak i na płotach. Także PaceTap może się pojawić. I zupełnie mówię tutaj poważnie, bo jeżeli y, jesteście Państwo z mniejszych miejscowości, proszę się odzyskać. Proszę zaglądać na stronę pacetupwarsow.com Jeżeli chcecie tylko zorganizować wystawę, albo coś porobić z tym festiwalem, to naprawdę można Zachęcamy, formularz zgłoszeniowy na pacetupwarsow.com Tam zaglądamy i wysyłamy przede wszystkim do końca kwietnia To jest podstawowa data Potem miesiąc, to wszystko się mieli i 30 maja otwieramy z szumem festiwal pod trójkowym patronatem można oglądać to będzie z jednostek wodujących, z kajaków, z różnych jednostek, które stoją na Wiśle, przeglądać się tym ścianom, więc zachęcam, proszę wpisywać się w kalendarz i w ten oto sposób Paste Up zagościł na antenie i kończy pierwszą godzinę naszego programu. SC Szyman, oklaski. Dziękuję bardzo. I Natalia Sikorska. Dziękuję Wam Dziękuję bardzo. bardzo za wizytę, a my do godziny 14 pomkniemy muzycznie z Jamesem Blake'iem.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 Prowadzisz firmę i chcesz kupować taniej? Dołącz do nowego klubu PRO i zyskaj z każdych zakupów nawet 10%. A do tego teraz zwracamy 15% na kupon w klubie przy zakupie narzędzi i elektronarzędzi Bosch Professional. W nowym klubie PRO dla firm więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Dołącz już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach na leruamerlin.pl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 Żegnamy reklamę.